Ponad 1370 interwencji strażaków i łącznie kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu. To bilans nagłego załamania pogody. W świąteczny poniedziałek w większości regionów wiał silny wiatr. W nocy będzie już słabnąć. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk zapewnił, że służby pracują nad przywróceniem dostaw prądu.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 Za niespełna rok przepisy o unijnej ochronie tymczasowej uchodźców przestaną obowiązywać, a miliony osób w całej Unii, w tym Ukraińcy, mogą znaleźć się w niepewnej sytuacji prawnej. Eksperci alarmują, brak nowych rozwiązań może uderzyć nie tylko w nich, ale i polską gospodarkę.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 Zamiast wyrzucać do kosza to, co zostało na świątecznych stołach, warto podzielić się z innymi. Rzeszowskie Stowarzyszenie Zupełne Dobro zachęca do przekazywania żywności do jadłodzielni, czyli specjalnej lodówki, mówi prezes stowarzyszenia Miłosz Strawa. Ludziom dużo jedzenia zostaje, nie trzeba tego wyrzucać. Można zostawić u nas w lodówce i jest naprawdę masa ludzi w Rzeszowie, którzy chętnie z tego skorzystają.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. We wtorek od 4 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum do 13 na zachodzie. wiatru umiarkowany, okresami dość silny na wybrzeżu. Silny do 45 km na godzinę. W całym kraju porywisty północno-zachodni i północny. Porywy wiatru do 65 km na godzinę. W Sudetach do 80, a w Karpatach do 100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 niejednokrotnie taką opcję. Moje dziecko uwielbia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 ale to też może, i pytam właściwie o to panią, chodzić o to, żeby nie robić kilku rzeczy naraz. Czyli wspomniany spacer, no to jesteśmy na spacerze, a nie w telefonie na przykład, będąc na spacerze. No, kapitalizm nas nauczył tego, że multitasking to jest wielka wartość, a okazuje się, że nie do końca.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 się nad czymś, czy bycie z przebodźcowanym i przez te różne elementy. W ciągłym napięciu, w oczekiwaniu na jakieś zagrożenie też właściwie. Można też tak <grym> powiedzieć, tak, jak najbardziej. Każdy z nas trochę czerpie też z tego coś innego, <grym> ale jak najbardziej ten element zagrożenia i ten element braku jakiegoś takiego przeznaczenia czasu na uziemienie się i odpoczynek i zrównoważony, że tak powiem, funkcjonowanie jest dla naszego organizmu po prostu trudne. Tak? Jest za mało tego czasu, kiedy on może tak naprawdę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 Ja nie sądziłem, że będę kiedyś cytować Józefa Stalina, ale trochę tak jest, w sensie takim, że my podajemy kolejne statystyki, że umarło już ponad 2000 dzieci w tym konflikcie. I to są dane sprzed tygodnia, więc też podawaliśmy o tym, że dziennie mniej więcej 87 dzieci umiera w tym konflikcie, więc pewnie ta liczba ofiar już sięga 3000. I to jest statystyka na pewno bardzo poruszająca, ale gdzieś tam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 I to są rzeczywiście sytuacje, które nam pomagają. Kamil Szwarbuła z UNICEF-u, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dobrego na święta i nie tylko na święta. Dziękuję, do usłyszenia. Powtórka programu.